z tej strony L'Ambasadorem, to jest ósmy odcinek podcastu Gry na Serio. Ze mną jest Maciek. Witam Cię. Witam Cię. Powi powitaj również naszych cudownych I Witam was. I witam o, Was. Właśnie. Niestety dzisiaj nie mamy żadnych gości specjalnych. Geilo już, nie będziemy rozmawiać o Geilo. to jest temat zamknięty. Porozmawiamy dzisiaj chyba o grach dla prawdziwych facetów po prostu. Właśnie, nie jakieś tam laserki, blasterki. Chociaż o jednej grze już rozmawialiśmy wcześniej z Grześkiem, ale... Mhm. Myślę, że, że takie twoje spojrzenie będzie też dobre i no nie będziemy chyba owijać bawełny i od razu, bo wiem, że chodzi o... Gears of War y, 3. O oh, yeah. Tak, więc ja nie mogę chyba nic nowego powiedzieć na ten temat. Moja kopia gdzieś się po prostu ulotniła na popularnym serwisie aukcyjnym, której nazwy nie mogę podać i bardzo żałuję z tego powodu, bo z tego, co wiem, pojawił się już pierwszy DLC, pierwszy DLC związany z trybem hordy, co bardzo żałuję. Teraz z okazji Święta Dzień Czynienia pojawił się darmowy dodatek z mapkami, tak, mappak. No chyba właśnie coś takiego było, bo jak chciałem odpalić sobie hordę, właśnie to, to coś tam ściągałem. No więc... 250 mega. No, to jest dokładnie ten, ten, ten... to DLC. Da wiem, że jeszcze powstaje, nie, kolejne DLC będzie fabularnym DLC, tak, z, z Shadow of Ram, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale chodzi generalnie o przygody innego teamu, związanego, w innych postaci związanych z, z uniwersum Gears of War. A propos samego Gears of War, w tym tygodniu taki mały newsowy w, w trend mój, e, pojawia się plota, że ludzie z People Can Fly mają robić prequel do Guild of War. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie, w ogóle o tym nie słyszałem. A, no to proszę, proszę. Wiesz co? Jesteś jak w bym powiedział. No. no, informuję wszystkich. I nie wiem, to, to jest na razie plota i z tego co wiem, z moich nieoficjalnych źródeł, Ludzie, którzy pracują w People Can Fly sami się dziwili, że, że taki, taki news powstał. Generalnie mówiło się o tym, że Epic ma oddać licencję People Can Fly na stworzenie trylogii, która będzie prequelem do tej trylogii, którą mamy teraz. Czyli no, trzy części tak, z czasów ale to jest wiem, już, Ale to jest wcześniej. w ogóle bez sensu już moim zdaniem. Dlaczego? Tworzenie prequelu czy oddawanie licencji no. People Can Fly? Nie, oddawanie licencji People Can, People can Fly jest spoko, nie? Ale tworzenie prequelu yy, to znaczy tak, ja myślę, że to, to tego typu zabiegtował się udał stary, wiesz, George'owi Lucasowi w miarę, nie? Ale kurde, nie sądzę, żeby seria Gears of War się po prostu obroniła, nie? Na tej zasadzie, to znaczy, no wiadomo, fabuła jest fajniejsza niż w, w Galo, ale. Nie, oni tam mają bardzo. Wiesz co, oni tam mają bardzo dobry jakby setting właśnie taki na prequel że, że jest bardzo ciekawa historia tej, tej chyba pierwszej wojny z, pomiędzy ludźmi i jak pojawiają się po raz pierwszy, po raz pierwszy pojawia się Sharancha, jeśli dobrze pamiętam. Nie, nie jestem jestem jakby miłośnikiem tego uniwersum, ale nie jestem jakimś takim ortodoksem totalnym, który zna wszystkie daty i tak dalej, ale przy okazji premiery trójki była bardzo fajna lista rozpisana tych wszystkich wydarzeń i naprawdę te, te wydarzenia z nie wiem, z pierwszej części, z drugiej części, z trzeciej części to są no, tak bardziej przy końcu i, i naprawdę dużo jest jakby akcji przed samym samą akcją z, tych, z tej trylogii, którą mamy teraz, więc to jest całkiem spoko pomysł i ja, ja nie mam nic przeciwko, im więcej w tym lepiej chyba, nie? No chyba tak, nie? Ale ja, ja bym wolał chyba DLC jednak. Nie że to, tak do końca. Nie, no bo. Może właśnie to tak przejdę do, do takich jakichś moich spostrzeżeń, tak? Z tego całego Gears of War. No tego gierka jest spoko, grafika. Nie wiem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest chyba lepsza jednak niż w dwójce. Jest na pewno lepsza. Jest bo lepsza, wiesz no. co, bo nie widzisz tego, bo nie grałeś, na przykład drugą część, chwilę przed, bo grałeś nią, nie wiem, dwa lata temu, kiedy wyszła, tak? I mhm. przez ten czas nie miałeś Xboxa, a ja przez ten czas nadrabiałem w zaległości i, wiesz, pomiędzy jedynką i dwójką widać różnice graficzne, co, wiesz, w momencie, kiedy wychodziła dwójka, już wydawało się, że wow, na, naprawdę świetna grafika i trudno będzie to pobić, ale no jest ja trójka. Ja i... pamiętam, jak jak wyszła dwójka, to nawet się w jakimś podcaście wypowiadałem, że no dla mnie to już po prostu szczyt, nie? Jak High-end. No, high-end, tak. I wychodzi trójka, jest wiesz, jeszcze lepiej. I, i, I to nie wiem, jak oni to robią. To chyba przejęli jakiś oddział Sony do, wiesz, tych ukrytych głosów konsoli. No i też coś takiego stworzył, więc wiesz, no wygląda spokojnie. I nie widzisz tej różnicy, bo, bo po prostu nie grałeś. A ja w to jakby odświeżałem sobie te części, przychodziłem na kopię z kumplem i... i... Jakby wi widać to jak na dłoni. A to już chyba mówiłem w tamtym poprzednim odcinku, że, że kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy o Gears of War, że, że przerywniki chyba wyglądają gorzej. filmowe, renderowane, wyglądają gorzej niż gameplay. No właśnie, to też zauważyłem, bo w ogóle teraz chyba przeszedłem pierwszy akt, tak? Skończyłem pierwszy akt dopiero. I on się kończy takim filmikiem, jak oni skaczą z tego mostu, nie? Mhm. Który tam się zapada i tak dalej, i tak dalej. No, i to wygląda strasznie, po prostu. To wręcz wygląda jak początek, chyba bardziej spadają z tego moskwa. No, no, no, no, spadają, skaczą, tak. No. No, i to wygląda jak początek lat 2000, że tak powiem. No. Także mam takie wrażenie, że chyba tutaj były cięcia budżetowe, niestety. A co do, co do, co do samej gry, no to wiadomo, no, to jest Gears of War, tak. Nie, wiem, nie pamiętam, czy tak było w dwójce, ale z takich zmian, które zauważyłem. A przynajmniej odczułem to jest system podnoszenia broni, tak że trzeba przytrzymać tak. ten X, no to tego wcześniej też właśnie nie było i chyba a, chyba było lepiej, no przynajmniej na początku pierwsze wrażenie jest takie, że to jest trochę porypany pomysł, przy, przynajmniej w multi, nie? Nie, nie, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale potem <grym> ale potem można się, przy, można się do tego przyzwyczaić. <grym> ja się <grym> bardzo szybko przyzwyczaiłem do tego, prawdę mówiąc. Jeśli, jeśli chodzi zaś o, o samą fabułę, nie, czy o jakieś tego typu rzeczy, mm. które, które są w tych girsach, no to.. No jest to Gears of War, nie? Generalnie ja kupuję po prostu to uniwersum i całą historię i potrafię się jakoś tam wkręcić w ten świat, tak? I e, powiedzmy, jeśli miałbym być bardzo krytyczny, no to bym się przyczepił, nie, że Generalnie wątek z tym, że ojciec Markusa Phoenixa żyje, no to jest jeden wielki bullshit, nie? W telenoweli. Tak, jest to trochę kurde naciągane i na siłę i tak dalej, ale e, no nie, nie będę się tutaj czepiał i mogę powiedzieć, że po prostu przyjemnie się w to gra, tak? I, hmm. i masz takie wrażenie, że oglądasz no powiedzmy, takiej. Nie średniej, tr może trochę wyższej niż średniej e klasy film science fiction. Nie? No albo takie męskie kina, akcji mi to się bardziej kojarzy. Z no. takimi dobrymi No, Mi się to kojarzy, na latami. przykład e był, był taki film e Starship Troopers, 1 Nie, nie kojarzę. No i tam się ta tam z robalami takimi kosmicznymi <laughs> walczyli, więc to jest dokładnie tego, tego typu klimat. I mm -hmm. ko każda kolejna część te, te, te, te, tego filmu science fiction to była coraz głupsza, nie? A. Więc. E no generalnie, generalnie jeśli miałbym powiedzieć coś w ogóle o Gearsach takiego sensownego, no to Gears of War to gameplay, tak? I Ale tutaj się taka... nic więcej nie liczy moim zdaniem. No, prawda, ale wiesz co, fabuła, to cieka jestem ciekawy twojego zdania, nie wiem, czy, czy będzie jakby sens mówić po raz trzeci o girsach w kolejnych, nie wiem, podcastach, może chociaż przez chwilę, kiedy jakby skończysz tę fabułę i wiesz, dużo osób, kiedy przechodziło tę grę, stwierdziło, że czuło jakiś taki niedosyt odnośnie fabuły i że niby ta historia jest zamknięta i wszyscy wiemy, jak to się kończy, to jednak brakowało tego pierdolnięcia tytułowego, pff, przysłowiowego bardziej. Wiesz, i, i chciałbym jakby poznać twoją opinię po tym, jak przejdziesz już całą grę. No. I ja, ja nawet mogę powiedzieć a propos dwójki, nie? którą tam przeszedłem i to kilka razy, że e, na przykład dwójka też była pod koniec moim zdaniem trochę rozczarowująca, nie? Jeszcze jak ona wychodziła, no to powiedzmy zdrowy rozsądek podpowiadał, że ta trójka wyjdzie, ale generalnie nie było wiadomo, tak? Czy trzecia część gierców się pojawi, czy nie? I, hmm. I takie to było trochę dziwne, nie? I ten finałowa walka była dziwna i no, to finałowa to... walka była słaba. No, no właśnie, słaba, no była po prostu słaba, nie? ale, ale mówię, jak dla mnie e, Gears, no to głównie gameplay, e, świetne, świetnie poprowadzona akcja, ktu, która po prostu się klei tak? i chcesz grać dalej, nie, nie, nie pozwala ci się oderwać od konsoli e, i jest to jedna z niewielu gier obecnej generacji, do której ja mogę na przykład wrócić, nie? że sobie odpalę Gearsy. I przejdę na przykład jeszcze raz. Nie? Takiego, nie wiem, no. Assassin's Creeda na przykład to musiałby mi ktoś niestety zapłacić za to, żebym przeszedł drugi raz. No. Jesteś recenzentem, więc dostajesz pieniądze za pisanie recenzji od, od wydawców, od złych wydawców, którzy. A wiesz co, to co mówisz, że mógłbyś przejść jeszcze raz Girsy. E, Girsy po prostu mają coś takiego w sobie, jak nie wiem, jak niektóre filmy. W moim przypadku jest na przykład wiem, Scott Pilgrim, którego uwielbiam. <laughs> Ale na przykład Gears mają coś takiego w sobie, że, że odpalam tą grę, i na przykład a, znajdę sobie, zrobię sobie znajczki, chociaż tak nie wiem, ze, ze dwie machnę w jakimś tam akcie. To jest I tak, wiesz, to... odpalam i budzę się dwie godziny później, jak jestem wiem, kilka rozdziałów dalej i ciągle chcę w to grać, pomimo że wiesz, już przyszedłem to i ze dwa razy i tak dalej. I, i ciągle chcę się wracać do tego tego. to jest bardzo spoko. Poza tym, poza tym, jeśli chodzi na przykład o mnie, no to jest jedna z niewielu gier w których bardzo ważne są dla mnie achievementy nie? i ja pamiętam, że kiedy grałem w dwójkę, no to faktycznie siedziałem tak, żeby te achievementy pozdobywać, nie? Mm, Tutaj które... ciężko, ciężko. Tak, przynajmniej te, które wydawały mi się sensowne, nie? No, jest na poważnie 2-0, tak, w dwójce jest masakryczne. To jest... No. no. Ale w no. trójce też jest ten achievement, o którym mówiliśmy, chyba mówiłem ja, troszkę tak. hardkorowy i nie wiem, co to da radę zrobić. No. A no i właśnie jeszcze a propos achievementów, to nie wiem nie wiem czy się mhm. ze mną zgodzisz, ale generalnie słabo lecą i jak się gra na singlu, to lecą chyba tylko te achievementy za fabułę. Więc to mnie po prostu. No, przynajmniej przez pierwszy akt, nie, no to generalnie dostawałem tylko te za fabułę, no a już tam się starałem powiedzmy przeładowywać broń. Mhm. Jakoś tak kombinowałem, nie, nie chciało mi się zagłębiać i tam czytać tego specjalnie. No ale mówię, grałem w dwójkę, wiem mniej więcej za co się tam dostawało achievementy, to zobaczymy czy tutaj to działa tak podobnie, mhm. nie? No, i jest trudniej, moim jest zdaniem. Trudniej. Jest, jest trudniej, tylko w tyle no. powiem, że rzeczywiście jest trudniej. No, no. także, no to taka, taka moja opinia, powiedzmy na szybko, nie? A propos Gearsów. Długo się instalują, o, jeszcze mogę powiedzieć. Nie wiem, ja, ja po prostu wiesz, te, ten czas, kiedy dostałem moje girsy, tak, to, to był po prostu żyłem mm, pełny, byłem wiesz, takich pełen adrenaliny, kiedy przyszedł kurier i, i dał mi te girsy, no to nie myślałem ile to się instaluje, tylko chciałem już zagrać i jakoś ten wiesz, czas skrócił mi się w, w moich wspomnieniach cudownych z girsami. Więc, więc nie pamiętam, ile trwało, czy, czy było długie instalowanie, czy nie, ale po prostu wiem, czy było. Było, było, jest długie. A wiesz co, co mi się podobało, nie wiem, czy mówiłem w w podcaście, znowu wspominam do tamtego, że był zajebisty jakby takim... E, e, chodzi o opowiadanie fabuły generalnie, bo, bo w, chyba w pierwszym akcie, to jest chyba tylko w pierwszym akcie, bo w pozostałych nie, nie ma tego triku, to jest jakby taki, wiesz, klasyczny jakby dla, dla filmów, zagranie, takie... Mówisz o tych flashbackach? Nie, nie, nie mówię o flashbackach. Chodzi mi o to, że wiesz, na początku chyba pierwszego aktu jesteś razem z Markusem, tak? Odbierasz doma, rozwalasz tą rybę, tak? I cofasz czy ileś tam godzin do tyłu i widzisz jakby tą samą akcję z perspektywy innych członków tego Delta składu, jeśli dobrze pamiętam, czy to jest Delta. Mhm. No i to był dla mnie kapitalny pomysł i bardzo fajny. I chciałbym więcej takich zabiegów w takich bardziej filmowych widzieć w grach, że, że w ten sposób się opowiada fabułę, bo jakby często jest, dosyć często pojawia się w grach retrospekcja, tak? Ale najczęściej chyba jest tak opowiadane od A do B, no chyba, że to jest MGS, nie? Że fabuła jest pokręcona ostro. Ale takie wiesz, zagranie, że w tym momencie ciśniesz Markusem, a chwilę później wiesz, cofasz się w czasie i, i jesteś razem nie wiem, z Braidem tak? i z Trainem, Więc bardzo spoko i bardzo żałuję, że, że nie ma takich zagrań w, w dalszej części. Znaczy w kolejnych aktach. Ale za to jest chyba pod koniec trzeciego aktu, jest taki wstrząsający moment, o którym nie chcę ci mówić. Jeśli ci, którzy grają w Gearsy, wiedzą. Ja, do, ja, ja, się, się. ja się domyślam właśnie, że tam będzie, będzie parę takich motywów, bo przynajmniej już po pierwszym akcie było widać, że mm, dobre takie zagrywki z dwójki, nie? które tam w dwójce zostały użyte. Jak nie wiem, czy ty wiem, o co ci chodzi. Na pewno kojarzysz. Scena na przykład, kiedy umiera żona tego. On się nazywał dom. No tak, dom. Dom. Umiera jego ta żona. Potem jest taka scena, kiedy ten call, chyba call, tak? Przez mikrofon nadjecha do <laughs> tych lokustów. To są takie sceny, bardzo filmowe, wręcz bym powiedział. Przynajmniej ta scena z mikrofonem to jest tak jak mm, krytycy jacyś filmowi tak się wypowiadają odnośnie ziemi obiecanej. Wajdy, nie? Że tam jest ten motyw, co co Przoniak, e, zwraca się bezpośrednio mm. do widzów, nie? I puszcza takie oko, to, to jest powiedzmy takie puszczenie oka trochę do graczy. I po pierwszym akcie to już widać, nie, że będzie grane na, na tych samych emocjach, i no to mnie trochę rozczarowuje, nie, że jakby widzę, że e, specjalnie jakiegoś nowego pomysłu nie ma, jest za to mocna kontynuacja, bardzo dobra i e, usprawnienie. No, no, nie, jeśli tak coś się w jakiś sposób sprawdza, to dlaczego zmieniać, to prawda? Więc no, no. No, no tak, no. Tylko wiesz, to jest zawsze najłatwiejsze, no. nie? Wyjście z sytuacji. No, więc. No, to taką. taką. sobie gra roku, na tak? 11 temat. na 15, czy 15 na 11, mm. nie wiem, jaką mamy skala. No, ja bym nawet powiedział 200 na 800. Okej, okay, dobra. Ja oczywiście jak zwykle nie gram. W tylko patrzę, jak robią to inni. Albo oglądam jakieś trailery na sieci. Ale Maciek za to gra w dużo gier. I znowu nam o kolejne grze. Tymczasem. <grym> która nawiązuje tak ostro do takiej. Pewnie w żaden sposób nie nawiązuje, ale autorzy chyba chcieli, żeby nawiązywała do, e, tak, do tematyki średniowiecza, tak, do twórczości pewnego znanego poety z Włoch, e, Dante Alighieri. I e, z kultowym cytatem, który pojawił się nawet w Matrixie, jeśli dobrze pamiętam, żeby był w Matrixie ten cytat? Chyba tak. Nie... No, powtórz go teraz, jakieś cytaty. Porzućcie wszelką nadzieję, Wy, którzy tu wkraczacie. Dobrze pamiętam, chyba. No, no możliwe. No, może Tak, i zobaczyć, zaczyna czy... się... A mhm. Dobra, wiesz co, w ogóle, bo generalnie chodzi o Dante's Inferno, tak? Nie, nie, chyba już wszyscy zaczęli o co chodzi. E, wydawcą było jej, gra chyba wyszła rok temu? Dwa, dwa lata no, temu, chyba dwa lata, dwa lata temu. temu, ale chyba jakoś tak na początku roku no. to było. Wiesz co, ja na pierwszym roku ja na, ja na pierwszym roku pisałem pracę z tego na temat Dante's Inferno e, i to było, nie wiem... Co ty studiujesz? Kulturoznastą. I napisałeś o Dante's Inferno. Tak, prace? i pisałem wcześniej o God of War. I generalnie, no, chyba widziałeś tą pracę, którą pisałem też na temat, nie wiem, filmowości w grach, czy coś tak, takiego. Tak, tak, to no, to tak. To, to Takie pierde piszę na, na swoich na studiach, więc spoko. E, mniejsza. I wiesz co, ja chciałem zagrać tą grę bardzo. Trochę się podjerałem, kiedy była zapowiadana i tak dalej, bo podobało mi się jakby wykorzystanie takich motywów no z literatury generalnie, tak jak mi się to podobało, w wykorzystaniu mitologii w God of War, co oczywiście z mitologią tak w, w okolicach drugiej części już ma mało wspólnego, tak naprawdę. A tak naprawdę w połowie pierwszej. Nie po pierwsze chyba była tak nawet całkiem tak, nie, nie było zbyt z dużych takich zgrzytów z tą autentycznością, to co pamiętam. Ale im, im później im dalej w las, tym więcej drzew, wyciętych drzew, tak, czyli bogów i chyba Kratos już nie ma kogo tam zabijać, jeśli dobrze przykład... kojarzę. Nie, generalnie, generalnie z, tego, z tego, co ja pamiętam, w którymś podcaście jeszcze mówiliśmy teraz z Grzeszkiem o, o God of War 3 mhm. i ja nie pamiętam, czy ja, czy ja wtedy nie powiedziałem, że generalnie jak ktoś miałby Mocno zrytą banie, to mógłby powiedzieć, że kratos jest twórcą, wiesz, religii chrześcijańskiej, nie? Bo <śmiech> po prostu. Tak, bo absurd po prostu goni absurd w tej grze i to jest. jest, jest, to, jest to śmieszne. Trzeba mieć generalnie dystans do tego, tak? I e, powiem tak, jeśli nie ma ktoś z Was dystansu do, do, do, do tego typu rzeczy, tak? Czyli tam nie: wiem, mitologia, historia. I religia, religia tak, literatura i takie, ta, takie tam pierdoły nie? Pierdole, które nikogo generalnie no tak. to będziecie mieli ciężkie chwile z Dante's Inferno bo generalnie <laughs> no, bo jest te God of War wier... przy tym to jest po prostu wierne przeniesienie wiesz, realiów no, no jakichkolwiek, albo wier, wierna adaptacja mitologii, tak. jeśli można tak powiedzieć tak, i to para, no. Parandowskiego tak tak, tak, No tak, tak. Ale... No to. Według jego Aha. tłumaczenia, na pewno. No, on to chyba nie było jego tłumaczenia, on tego nie tłumaczył, on po prostu to spisał jakoś. Niż... Nie, on to tłumaczył. No A, nieważne, nieważne. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, <coughs> nieważne. <to> nie <coughs> Teraz no. się bardziej jeszcze pogrążamy. Tak A wiesz co, generalnie tak jak mówię, czekałem na tą grę i, i zanim wyszła sama gra, pojawiło się, pojawiła się jakaś animacja z nią związana. I nie wiem czy widziałeś tę animację która wprowadza jakby do, do historii Dantego, Wid... tej przedstawionej w grze. Chyba widziałem. No. No, mi się bardzo podobało i bardzo mi się jakby spodobało ten, ten Mi się grzy. bardzo A... podobało intro, które wypłynęło do sieci, to co on sobie wszywa takie... Tak, i to jest właśnie w, w tym filmiku I, i tam chyba są jakby ten krzyż, który sobie wszywa, tak? No. On jest podzielony na jakby takie sceny, tak? Z jego... Z, z czasów, kiedy był na wyprawie krzyżowej, tak? Tak, tak. Na coś coś I, i, I no wiesz, i to ma... Te, te sceny jakby są pokazane też w filmie tym animowanym i ta jego wędrówka przez piekło jest bardzo fajnie jakby plastycznie to przeniesiona ta, ta wizja. Chodzi o design. Mówię teraz o tym filmie. nie? Chodzi o design tych lokacji, bo wiem, że w grze jest dosyć tak, z tego co kojarzę, z recenzji to dosyć tak średnio, bo te miejscówki się powtarzają, ale pewnie będziesz o tym mówił. E, tak tutaj w tym filmie jest naprawdę tak bardzo plastycznie odwzorowane te, te wszystkie rzeczy. I wiesz, jeśli ktoś czytał tam Dante's Inferno, pff, co ja pierwsze. Boską Komedię, tak? E, Dante's Inferno, tak, ktoś czytał, tak. Jeśli ktoś czytał Boską Komedię, i jakby miał przed oczami te obrazy, no to w jakimś stopniu tam miał przed oczami te obrazy, które opisuje Dante. W jakimś stopniu myślę, że się pokrywają z tym? Oczywiście wiesz, no jest trochę wiesz, interpretacji y, autorów, ale myślę, że to już jakiś trzyma taki poziom i wcale nie taki najgorszy ten film był. A teraz, a teraz się ciebie zapytam, ty grałeś w ogóle w tą grę? Nie. Ahałam. Coś no powiedziałem tak <laughs> Nie, bo ja mówię ciągle o filmie. A, A, że, że o mi się film pod... mówić, tak? Tak, co? ja ciągle mówiłem o filmiku, to wszystko co powiedziałem przed chwilą, bo było, było właśnie wiesz w filmiku, że, że, nie, no że mi się lokacje podobają, że, że wiesz, że jest fajna kreska, że ca... nie tak głupia stwo była poprowadzona. chociaż nie, jak to się ma rzeczywiście do boskiej komedii no. w niektórych momentach. To po prostu na motywach. Dobra, nie chcę już mówić o tym, co wiesz, o moich domysłach, tylko Op. przejdziemy do, do suchych faktów. Dobra. Przedstawisz. Dobra. Więc zacznę, zacznę od tego, że twoje domysły są zajebiste. Że tak, gdyby ta gra wyglądała naprawdę, byłaby chyba hitem, nie wiem, no to 2010 10 na 10 roku. No by była. No człowieku. Wtedy. E, jak to chyba wygląda... powinienem zacząć robić gry. Nie, nagrywać podcasty jakieś tam no, po jak, nocach. Ja, jak to wygląda w rzeczywistości? To niestety nie jest tak kolorowo. Um... Jeśli chodzi o samą fabułę, tak, To nie wiem czy ty kojarzysz były takie dyskusje właśnie jak ta gierka wychodziła, no że o, może ta gra zachęci kogoś do przeczytania książki, nie? A, I że, to zawsze są takie dyskusje. Tak, rzeczy. że może, może to nie jest już tak źle, nie że to jest taki bullshit i tak dalej, no ale mm. generalnie jak jeden małolat przeczyta więcej boską komedię, no to wyjdzie to nam na dobre, nie? No więc mm. od razu mogę obalić ten mit, raczej nikt nie sięgnie po boską komedię po Dantes Inferno. Z prostej przyczyny po intrze, które jest spoko a przeszliśmy. Bo to, to gramy z dziewczyną, tak? No to Czyją? przeszliśmy moją. No myślałem, a myślałem, że sąsiada. Nie sąsiada, nie sąsiada nie ma dziewczyny sąsiada. To, to mogę powiedzieć, że tak mniej więcej po 15 minutach gry już masz wyjebane mocno na tą fabułę. I <śmiech> Ale są generalnie... chyba na początku cycki, to jest dobrze. Tak, jest dużo cycków i no, poza tym, że wiem, że on chce tam uratować swoją żonę tak, czy ukochaną, to powiedzmy osoba, która w ogóle nie zna fabuły, tak, mm -hmm. to orientuje się tylko tak, że musisz e, przechodzić do kolejnych kręgów piekielnych tak, i uwolnić swoją ukochaną i generalnie taki jest przekaz, śmierć, która ci tam prowadzi po, po, tym, po, tym, po tym całym piekle, no, jest nie no to jest abstrakcja. To jest śmierć, a nie? to nie jest Wergiliusz? przypadkiem? Nie wiem, wygląda jak śmierć. Pff, może ma taki design. Nie wiem, nie stary. Wiem. Ale w tym filmie e... animowanym był wergiliusz tak? W oryginalnie. Nie wiem, no powiem Ci, że wygląda jak śmierć, którą rozpieprzasz na początku. To jak mi się mocno. O ty, no to nie wiem. No w każdym w każdym, bądź razie tak dziwnie to wygląda i ja, ja mówię o takich odczuciach tak w tym momencie powiedzmy bez... E... Wielkiego przygotowania, nie? Mm. Bo jasne, że moglibyśmy teraz, zanim bym e, usiadł do tej gry, no to właśnie wziąć bo Boską Komedię, przeczytać drugi raz, przypomnieć sobie o co chodziło i zacząć analizować ten, ten, y -y. ten tytuł. Ale to nie ma sensu. To jeszcze chyba nie te czasy, kiedy bierzesz oryginał i próbujesz to porównać do gry. Tak poczekamy jeszcze z 15-20 lat. No właśnie, i to, to po prostu by nie miało sensu, nie? Więc. Jeśli kogoś interesuje w tej grze fabuła, no to sorry, ale jest średnia. No to jak nie fabuła, no to A... grafika. Co do grafiki. Mm. Grafika jest niezła i jeśli mogę ją porównać, nie wiem, z gadowo... Odczy... A Na Xboxu. U, wzorowo. A, to mogę powiedzieć, że nie bardzo odstaje, aczkolwiek widać pewne różnice i czasami są dość spore uproszczenia w grafice, ale no nie bolą one aż tak bardzo. Mm. Jeśli chodzi o to, o czym ty mówiłeś, nie? że lokacje się powtarzają i tak dalej, i że design jest słaby, to ja bym powiedział wręcz przeciwnie, design jest zajebisty mm. i fakt, może lokacje są momentami monotonne, ale jeśli ktoś grał z was w Diablo, no to generalnie to, to jest tego typu monotonia, tak? czyli wiadomo, że jak wejdziemy na drugi krąg piekielny tak? i nazywa się on załóżmy obżarstwo albo chciwość, nie to mm. ten krąg będzie mocno monotematyczny tak? ale sam design jakby postaci i mm, to wszystko jak, jak, jak to jest zrobione, no to robi bardzo pozytywne wrażenie, tak? wręcz mm. bym powiedział przez pewien czas się zastanawialiśmy co oni jarali, nie? kiedy robili Generalnie, generalnie właśnie kiedy projektowali te, te postacie jest to mocna abstrakcja, i tak jak w przypadku albo nawet bardziej niż w przypadku God of War nie ma to przełożenia w ogóle na jakąkolwiek historię, rzeczywistość czy wyobrażenia literata, zamysł literata, i tak dalej, Jest to, bym powiedział, jakiś spin-off, nie? Czy tam jakaś abstrakcja mm -hmm. na, na temat. Na motywach. No na motywach, myślę, że to jest nawet za mocne słowo, Aha, okay. ale generalnie jest bardzo efektownie. Nie? Ja przez cały czas, jak gramy właśnie w To Dante's Inferno, to mam w głowie trailer do Dragon Age 1. Kojarzysz ten trailer z kawałkiem Mansona? Oj, chyba nie. This is new shit? Nie, nie, nie kojarzę. No było o tym głośno, nie? że tam podkładają właśnie kawałek Mansona do trailera. I, i że tam jest this is new shit, i że to jest taka kontrowersja od cycki i tak dalej eee, No było coś takiego i nikogo jak, jak sobie myślę o tym Dante's Inferno to właśnie myślę sobie w takich kategoriach, że do tej gry by się też przydał taki trailer A może mi się wszystko pieprzy i może to był do tej gry trailer, tutaj <grym> mogę się mylić, ale wydaje mi się właśnie, że do Dragon Age'a eee, No w każdym bądź razie jeśli chodzi o grafikę i o, o fabułę, no to jest nieźle, ale jaj, jaj nie urywa jeśli chodzi zaś. O gameplay. No, czyli najważniejsze. Chyba. To bym powiedział, że jest to taki. Jest to takie całkiem zgrabne połączenie God of War i Castlevania Lords of Shadow. Mm, której Castlevania jeszcze nie było wtedy, kiedy wychodziło, to, ale no, jako tak mapa skojarzeń to jest chyba bardzo dobre określenie. Tak, no tak to wygląda, tak? Jeśli się zastanawiacie po prostu jak, jak to wygląda, nie mm -hmm. to.. Co? Czyli co? co. tak, jeśli chcemy, no tak, to może. I napieprzasz. Yy... No, masz, masz stary jakąś kosę, nie taką gigantyczną. I masz też. Yy, yy, możliwość napieprzania jakimiś latającymi krzyżami, które <laughs> przypominają. Yy, przypominają młotki z Diablo dwójki u mm. No i to jest. To są twoje podstawowe ataki. Oprócz tego masz skakanie. Yy, no a do tego dochodzi magia, nie? Magia która bardzo właśnie przypomina ten system z, z właśnie Castlewanii. Mm. Chociaż nie do końca. Generalnie, generalnie jest to standard, tak? I są, są dwie możliwości, jeśli gramy w taką grę, albo maszujemy po prostu na pałę i, i przechodzimy. co nierzadko się w tej grze <laughs> sprawdza. Bo jeden, jeden taki hardkorowy moment, no to właśnie tylko dzięki maszowaniu nie? przeszliśmy a. Albo możesz robić tak, no, że uczysz się kombosów, tak korzystasz ze wszystkich mocy, yy, magii, jakieś tam tego typu rzeczy i, i tak grasz powiedzmy trochę inteligentniej mm. mhm. w tę gierkę. Na pierwszy rzut oka gameplay jest taki jak w God of War, ale, ale, ale nie jest też tak do końca, no bo trochę to się jednak różni i jeśli nie grasz od, od początku w grę i na przykład ktoś ci powie, ej stary, Jestem teraz na piątym kręgu piekielnym, mógłbyś mi pomóc, nie? Bo jesteś to zajebisty, no to możesz się zdziwić, niestety, i A. Może ci nie wejść. Co jest akurat zaletą z mojej, z mojej perspektywy tej gry, bo gra nagradza czas, nie? który wkładasz Aha. w ten tytuł, czyli z biegiem czasu, tak jak sobie grasz, to automatycznie się doskonalisz, nie? No to miło. I jesteś w to coraz, coraz lepszy i to czuć faktycznie, nie? Że Mówię, tak jak ja siadałem do tego z doskoku, nie? tam miałem właśnie pomagać przy przejściu jakichś motywów, to to mówię, no średnio, nie? Mhm. Gdzie na przykład Castlevania, Lords of Shadow, możesz po prostu wiesz patrzeć się przez dwa dni w sufit, a potem rozpieprzyć bossa, nie? Hmm, chociaż też trzeba było mieć skilla w niektórych momentach, jak za pierwszym razem przechodziłeś i yy, przy niektórych przeciwnikach, powiedzmy, to no. No przy niektórych przeciwnikach tak. No to to się trzeba zgodzę, mieć oczywiście generalnie... jakieś tam umiejętności. Ale fakt, generalnie też w cast jest coś takiego, że, że machniesz sobie dwa mocniejsze combo i jesteś koksem. W jesteś koksem. No, no, i, no i właśnie jeśli chodzi o, o Dante's Inferno, to tak naprawdę uh, nie ma, nie ma za, za bardzo za wielu rzeczy tak do omówienia na temat tej gry. A to co, to co uderza mnie... No a to dobra, to może skończyć. To, bo, bo może ci odpowiem na pytanie może. To, to, że jest to po prostu maksymalny spin-off z serii God of War. Mm. I tak jak w Castlevania tego nie czuć i po prostu wiesz, że grasz w hack and slash, a nie mm. tak jak w Dante's Inferno grasz i masz wrażenie, ej, czy tam nie pracuje połowa teamu, która stała nie wiem, za God War'em dwójką. Jest to bardzo podobne i, i, i to trochę boli, tak? bo ta gra po prostu w żaden sposób nie jest nowa. No. Jest to taka, bym powiedział, wersja God of War dla posiadaczy Xboxa, nie? bo jak ktoś ma PS3 tylko, to, to nie ma sensu po prostu tego kupować. Mm. Moje pytanie brzmiało tak, bo pamiętam, że twórcy dosyć mocno promowali rozwój chyba skili czy, czy generalnie, że w zależności od tego, w którą stronę pójdziesz, bo możesz te dusze pokonanych wrogów albo wysłać do czyśca, tak? Albo na totalną zagładę, czy ja dobrze to kojarzę? Tak, tak. Jest coś takiego... Jak, jak to wytłumaczyć? Generalnie w God of War i we wszystkich tych gierkach jest taki system, że jak napieprzasz jakiegoś wroga i on jest trochę mocniejszy, to potem masz możliwość odpalenia quick time eventu, nie? Mhm. I Dante's Inferno daje Ci taki wybór, że kiedy odpalasz Quick Time Event, to wybierasz w tym momencie, czy chcesz być po powiedzmy, dobrej stronie, czy złej stronie mocy, nie? Po pomocy <głosy> żołnierzy prawdy, tak jak eee, ja jestem. Tak, dokładnie tak. Eee, no i czy to jest fajne? Eee, w jakiś sposób jest to fajne. Aczkolwiek I to wpływa nie mogę... na swoje umiejętności w grze, które od, odblokowujesz? Tak, bo, bo potem możesz sobie po prostu odblokować. Masz dwa drzewka, tak, mm. tak jak w diablo. A myślisz, że to wpływa na jakoś na fabułę albo zakończenie? Ciężko mi w tym momencie mm -hmm. powiedzieć. Ale wiem, że. Mi, jak skończysz? E, tak, Dzięki. powiem ci, ale. <śmiech> ale mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o sam gameplay, to też ciężko jest mi się wypowiedzieć, ponieważ. E... Nie jest coś takiego, że kiedy dajesz taki wybór w grach, to czasami trafia się taki mały procent osób, które są po środku. I moja dziewczyna leży że właśnie do tych osób, które są po środku, więc to... mamy załóżmy czwarty level dobrego i czwarty level złego. No Trochę Ciężko no, nie mogą się zdecydować. Co chcą w tym Tak, ]cie. więc ciężko, ciężko jest ocenić po prostu, tak, jaki to ma realnie wpływ. No na pewno jest to jakaś e... Jest to fajna rzecz, tak? Mm -hmm. Możesz sobie wybrać i załóżmy rozwinąć swoją postać w danym kierunku, tak? I może ci, może ci odpowiada bardziej styl jakiejś walki, tak? I sobie wybierasz po prostu skilla z tego drzewka. Mm -hmm. ale, ale generalnie, no to nie przywiązuje do tego jakiej, jakiejś specjalnej wagi. O, jeszcze miałem jakieś pytanie. A czy generalnie cała gra, znaczy cały gameplay tylko taka módzka, czy są jakieś nie wiem, wtrącenia, jakieś nie wiem, zagadki logiczne, czyli przełączanie nie wiem, guzików czy coś takiego, jakieś puzzle. Są są, są, są zagadki logiczne. Jakieś elementy platformowe, tak? Tak, no to, to wszystko, wszystko jest i a, bardzo przypomina God of War, a elementy platformowe momentami przypominają te z Castlevania. Więc... Mm, czyli wszystko. No, <śmiech> w tym samym sosie. Oh, sorry. A generalnie tak wszystko że... wzięło się od Prince of Persia, tak? Tak, by nie patrzeć. Właśnie, no ja mam, ja mam po prostu takie wrażenie, że w tej grze nie ma nic nowatorskiego, nie, nie mm. ma nic nowego i e, zresztą wystarczy sobie popatrzeć, jakie są oceny, tak? To na bodajże na ign to jest siódemka. Uuu, jak gole... IGN daje 7 to chyba nie wiem, i jej nie, nie zapłaciło dobrze. No więc wygląda to słabo, nie, jeśli chodzi o ocenę. Czy gra zasługuje na siódemkę? Myślę, że spokojnie można by jej było dać więcej, ale <śmiech> faktycznie no nie widać po prostu. No. To jest tak, to jest taki wyrób rzemieślniczy. Nie? Mm -hmm. Że po prostu zero, zero polotów. w tym, mm. oprócz, oprócz tego designu, nie? To design jest zajebisty, ale design nie, nie klei się zresztą, no tak bym powiedział. Okej, mm. więc spoko. Ja, ja chętnie dziamę tą grę. Zwłaszcza, że jest Tania, no, teraz można ją nawet ten. za cztery dychy wybrać. Wow. Prać i grać. No. Ja będę grał w Ballet Storma w przyszłym tygodniu, więc może coś opowiem. Chyba w przyszłym tygodniu. <śmiech> Nareszcie. Będę grał w Ballet Storma. Tego z przeceny, jeśli ktoś by się pytał, bo nie stać mnie na nowe gry. Jestem studentem. No, wiadomo. No, więc to chyba wszystko na dzisiaj, co? Nie mam to chyba, chyba nowych newsów. Nie wiem, nie kupujesz PS Vita, nie? Nie stać cię. <śmiech> no nie stać mnie i. Nie racie Jara, to... Nie, mogę, mogę jeszcze tylko z takich newsów powiedzieć, że kupiłem sobie tego notebooka Vajo. To jest tam taki soft, że możesz odpalić sobie klawiaturę na Vio, <śmiech> którą obsługujesz PS3, co jest fajne. Jak to? No, że masz laptopa na kolanach, a mm -mm. obsługujesz sobie interfejs PS3. A to bl z... bluetoothem? bluetoothem. <śmiech> a druga opcja jest taka, że możesz sobie odpalić w ogóle ekran. <śmiech> o Jezu ekran z PS3 na swoim ekranie laptopa i grać na PS3. Piętolisz. Tak, tak, możesz se streamować wow, co na PS3 na. Laptopa. Ja kupuję PS3, bo też mam Wajo. Tak, no nagrywam. No, co znaczy to nie jest moje Wajo, bo ja mam swojego taniego netbooka, na którym teraz jest Ubuntu, więc tam nic generalnie się nie dzieje poza przeglądaniem internetu. Ale tak to, to teraz nagrywam na Wajo, tak i montuję na Wajo i jest bardzo spoko. Bardzo mi się podoba ten komputer. Bardzo go zazdroszczę wszystkim, którzy mają tę własność. To kupuj wają. Kupu... Ja kupię waję, jak będę już bogatym człowiekiem. Na pewno będziesz. Żyjesz w Polsce, to są sami Właśnie. bogaci ludzie. to jest kraj pełen możliwości i zawsze to powtarzam. No, Czy z newsów jeszcze nic nie masz? Nic ciekawego? Nic nie, nic, nie nic, nic, nic, nic, się nic się nie, nie dzieje. Się nie <głos> <głos> A, no nie załapałem się na betę <głos> tych Gwiezdnych wojnach. O, to, to set. Niestety. O Jezus, sorry, no, Musimy ja kończyć nie już, bo Musimy kończyć, bo bo już, bo no. Niestety. No trudno. No. Ja, nic się nie dzieje, bo były premiery wszystkie. Da. Wszystko się już i wydawcy, więc... Kogo? Kogo? No nikogo. Kogo co? Premiery jakie były? No. Kogo? Były, no. Jakiś, jakiś Modern Warfare, czy wyszło? Nie e, kogo. Nie znam tego. Jakiś taki no. niszowy tytuł. No, ten typ nie, z którym gadaliśmy, kto to jest? A no, właśnie, nie wiem. Nie wiem co on robi. A nie to co Battlefield. No, Dobra. Kończmy już tą żenadę. Okej, okay, no. więc to był ósmy odcinek podcastu gry na serio, tak. Możecie nas spotkać na Facebooku. facebook.com slash gry na tak. Razem pisaliśmy jeśli dobrze pamiętam. Maciek powiedz czy dobrze. Bardzo pamię dobrze pamiętam. Tak, i bez spacji, i bez wielkich liter. bla. Musicie nas lubić. Tak, jesteśmy Musicie. też na iTunes. Maciek pracuje nad tym, żeby podkaściki wlatywały od razu na iTunes. Napisał już maila no. do Steve'a Jobsa, niestety Steve Jobs nie odpisze. No, niestety, ale e, zacytuję takiego gościa, nie wiem czy tego kojarzysz z Twittera: Eric Mistewicz. No, czy... tak. Zacytuję Steve, na nas patrzy. I tym, o, tym optymistycznym, jak bym zakończył, tak. bo ja się to przeczytałem, to po prostu szczęka zbierałem względy. <laughs> 40-letni facet pisze kurde w internecie, że Steve na nas patrzy. Mm, ja bym się bał, gdyby Steve na mnie patrzył, bo ja robię dziwne rzeczy. No, I nie chciałbym, tak. żeby Steve na mnie patrzył. E, dobra. Ale jesteś po stronie dobra, dobra. Tak, jestem rycerzem dobra. dobra. dobra. E, I jeszcze u, generalnie jesteśmy też na Twitterze, też pod gry na serio. I osobno każdy z nas, Maciej, występuje no. jako SM Shinobi. Tak, u, Chyba, nie. Źle, dobrze pamiętam. A jestem po prostu L Ambasadore, bez spacji. No. Poza tym jesteśmy wszędzie oznaczeni. Jesteśmy gwiazdami i Twitter. Tak, co ja właśnie. mówię? Okej, okay, więc jeszcze raz dzięki za przesłuchanie i zapraszamy do komentowania. Oczywiście nie robicie tego, jesteśmy na was źli, ale może się poprawicie. Ale Marcin komentuje. Marcin komentuje nagrodę. właśnie. Gratulujemy Marcinowi, który wygrał. Obiecuję, że jutro wyślę jego nagrodę. Dobra, Dobra. to, to co? Yo! yo.